Rozdział siódmy Amon znajduje kraj Lehi nefi gdzie Limchi jest królem. Poddani Limchiego w niewoli Ulamanitów. Limchi mówi o dziejach swego ludu. Prorok nauczał ich, że Chrystus jest Bogiem i Ojcem wszystkiego. Jeśli będą siać nieczystość, zbiorą w burzy nagą zagładę. Jeśli jednak nawrócą się, Pan wyzwoli ich spod jarzma. Gdy upłynęły trzy lata pokoju zapanowania króla Mosjasza, chciał on dowiedzieć się o tych, którzy odeszli, zamierzając powrócić do kraju Lechinefi, do miasta Lechinefi, gdyż jego lud nie miał o nich żadnej wiadomości od czasu, gdy opuścili kraj Zarachemla i zmęczyli go ciągłymi prośbami. I stało się, że król Mosjasz zezwolił, aby szesnastu silnych mężczyzn poszło do kraju Lechinefi dowiedzieć się o swych braci. I wyruszyli następnego dnia, mając na czele Amona, potomka Zarachemli, silnego i potężnie zbudowanego mężczyznę. I nie wiedzieli, w jakim kierunku mają podążać w puszczy, aby dotrzeć do kraju Lechinefi, błąkali się więc w puszczy przez wiele dni, spędziwszy tam czterdzieści dni. I po czterdziestu dniach błąkania się doszli do wzgórza, które znajduje się na północ od kraju Shilon, i tam rozbili swe namioty. I Amon wziął z sobą trzech swych braci, Amalekiego, Helema i Hema, i zeszli do kraju Nefi. I gdy napotkali króla panującego w kraju Nefi i w kraju Shilom, zostali otoczeni przez jego straż, wzięci w niewolę, związani i wtrąceni do więzienia. I po spędzeniu dwóch dni w więzieniu zaprowadzono ich przed króla ich więzy zostały rozluźnione i stojąc przed królem wolno im było, a raczej nakazano im odpowiadać na zadane przez króla pytania. I król powiedział im jestem Limhi, syn Noego, który był synem Zenifa, który odszedł z kraju Zarachemla, aby odzyskać ten kraj, będący krajem ich ojców i głosem ludu został mianowany królem. A teraz chcę wiedzieć, Dlaczego ośmieliście się podejść blisko murów miasta, gdy ja sam byłem z moją strażą poza bramą miasta? Oto pozwoliłem na zachowanie was przy życiu, abym mógł was o to zapytać. W innym wypadku nakazałbym mojej straży was zabić. Wolno wam mówić. I gdy Amon przekonał się, że wolno mu było mówić, wystąpił, pokłonił się przed królem, i powstając, powiedział: Królu, tego dnia dziękuję Bogu, że jeszcze żyję i że wolno mi mówić. I będę mówił śmiało, gdyż jestem pewien, że jeśli znałbyś mnie, nie pozwoliłbyś na te więzy, albowiem nazywam się Amon, jestem potomkiem Zarachemli i przyszedłem z kraju Zarachemla dowiedzieć się o naszych braci, których Zenif wyprowadził z Zarachemli. I stało się, że gdy Linki usłyszał słowa Amona, ucieszył się niezmiernie i rzekł Wiem teraz z całą pewnością, że moi bracia, którzy pozostali w kraju z Arachela, nadal żyją. Cieszę się z tego i jutro to obwieszczę, aby mój lud także się tym cieszył. Albowiem jesteśmy w niewoli u Lamanitów i jesteśmy obarczeni ciężkimi do zniesienia podatkami, a teraz nasi bracia wyzwolą nas z niewoli u Lamanitów i będziemy ich niewolnikami, gdyż lepiej abyśmy byli niewolnikami nefitów niż płacili daninę królowi Lamanitów. I król Linki rozkazał swej straży, aby nie wiązali więcej Amona ani jego braci I nakazał im, aby poszli na wzgórze na północ od kraju Shilom I przyprowadzili do miasta swych braci, aby mogli jeść, pić i odpocząć po trudach wędrówki Gdyż przeszli wiele, cierpiąc głód, pragnienie i znoje Następnego dnia... Król Limchi rozesłał obwieszczenie do całego swego ludu, aby zebrali się wszyscy przy świątyni i wysłuchali, co im powie. I gdy się zebrali, tak im powiedział, moi poddani, podnieście głowy i bądźcie pocieszeni, bowiem nadchodzi czas i jest już blisko, gdy nie będziemy więcej podlegać naszym wrogom. I jakkolwiek wiele naszych wysiłków uwolnienia się było daremnych, jednak ufam, że ten ostatni wysiłek okaże się zwycięski. Podnieście więc głowy i radujcie się. Zaufajcie Bogu, Bogu Abrahama, Izaka i Jakuba. Bogu, który wywiódł synów Izraela z ziemi egipskiej i uczynił, że przeszli przez Morze Czerwone suchą stopą, który karmił ich manną, aby nie zginęli na pustyni i dokonał dla nich wielu innych rzeczy. Ten sam Bóg, wywiódł naszych ojców z Jerozolimy utrzymywał przy życiu i zachował swój lud aż do teraz to z powodu naszych niegodziwości i występków oddał nas w niewolę wszyscy jesteście dzisiaj świadkami że Zenif, mianowany królem tego ludu zbytnio się zapaliwszy by posiąść ziemię swych ojców został oszukany przez sprytnego i przebiegłego króla Lamana, który zawarł z nim traktat i darował mu część kraju, miasto Lechinefi miasto Shilom i ich okolice i uczynił to tylko z myślą o narzuceniu poddaństwa a raczej niewoli temu ludowi oto obecnie oddajemy królowi Lamanitów połowę naszej kukurydzy jęczmienia a nawet wszelkiego rodzaju zboża Także połowę przychówka naszych zwierząt I król Lamanitów Żąda abyśmy oddali połowę Wszystkiego co mamy Co jest nasze albo nasze życie Czyż nie jest to ciężkie Do zniesienia I czyż nasza udręka nie jest wielka Mamy więc powód Do lamentowania Mówię wam, mamy wiele powodów, aby lamentować, albowiem wielu spośród naszych braci zostało zabitych i ich krew była przelana na próżno, a wszystko to przez niegodziwość. Albowiem, jeśli ten lud nie popadłby w grzech, Pan nie pozwoliłby, aby spadło na nich to wielkie zło. Ale nie słuchali Jego słów i zaczęli walczyć pomiędzy sobą, że nawet przelewali krew i zabili proroka Pana, wybranego przez Boga człowieka, który powiedział im o ich niegodziwości i występkach i prorokował o wielu wydarzeniach, które mają nastąpić, nawet o przyjściu Chrystusa. I ponieważ powiedział im, że Chrystus jest Bogiem, Ojcem Wszystkiego oraz że przyjmie ciało ludzkie na podobieństwo, którego człowiek został stworzony na początku. Inaczej mówiąc, powiedział on, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i Bóg stąpi między ludzi, Przyjmie śmiertelne ciało i będzie chodził po ziemi. I ponieważ to powiedział, zabili go i czynili wiele innych rzeczy, które sprowadziły na nich gniew Boży. Czyż można się więc dziwić, że dostali się w niewolę i są ciężko doświadczani? Oto Pan powiedział, nie przyjdę z pomocą mojemu ludowi w czasach występków. Lecz osaczę ich, że nie będzie im się szczęściło I ich poczynania będą niczym kamienie, o które będą się potykali I powiedział, jeśli mój lud będzie siał nieczystość Zbierać będą w burzy plewy i skutkiem ich nieczystości będzie zatrucie Powiedział także, jeśli mój lud będzie siał nieczystość Zbierać będą wschodni wiatr przynoszący nagłą zagładę Oto przyrzeczenie Pana wypełniło się, zostaliście pobici i zgnębieni. Jednak jeśli całym sercem nawrócicie się do Pana i zaufacie Mu, służąc z całą gorliwością ducha, jeśli to uczynicie według Jego woli i upodobania, zostaniecie przez Niego wyzwoleni spod jarzma.